Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Czy Zbigniew Ziobro zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu? Marszałek Sejmu zapowiedział przekazanie wniosku w tej sprawie do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Włodzimierza Czarzastego popiera Polskie Stronnictwo Ludowe. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk uważa, że Zbigniew Ziobro musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny. Wieloletnich działań, psucia wymiaru sprawiedliwości, pod płaszczykiem wymiaru sprawiedliwości, niszczenia instytucji takich jak chociażby Fundusz Sprawiedliwości, najlepszym miejscem, które do takiej odpowiedzialności by doprowadziło jest Trybunał Stanu. Pod wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu nie podpiszą się politycy Polski 2050. Poseł Paweł Ślis tłumaczy, że sprawą byłego ministra sprawiedliwości powinny zająć się organy ścigania. Zbigniew Ziobra powinien stanąć przed prokuraturą, powinien być rozliczony ze swojej pracy. Na tym będziemy się skupiać i cały czas będę namawiał organy ścigania, żeby przyspieszyły kroki w tym zakresie, żeby rozliczyły Zbigniewa Ziobrę, a nie rozliczały. Zgodnie z konstytucją do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu Potrzeba 3 piątych głosów w sejmie, koalicja rządowa nie dysponuje taką większością. Naczelny sąd administracyjny rozpatrzy dziś sprawę dostępu do informacji niejawnych przez Sławomira Cęckiewicza, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego na wniosek Służby Kontrwywiadu wojskowego cofnięto 8 poświadczeń bezpieczeństwa. Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpozna trzyosobowy skład sędziowski. Przedmiotem rozważań sędziów będzie cofnięcie ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa Sławomirowi Cęckiewiczowi, obejmujących dostęp do informacji niejawnych w najwyższych kategoriach krajowych, w tym o klauzuli ściśle tajne oraz w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzisiejsze posiedzenie dotyczy decyzji SKW z lipca 2024 Roku, o cofnięciu Cęckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Po jego skardze sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu ubiegłego roku uchylił decyzję SKW. Te decyzje z kolei do NSA zaskarżyła kancelaria premiera twierdząc, że Cenckiewicz nie powinien mieć dostępu do tajemnic. Witold Banach, Polskie Radio. Pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem panuje olbrzymia nieufność, o zerwanych relacji nie da się odbudować z dnia na dzień, powiedział amerykański wiceprezydent JD Vance. Podczas spotkania konserwatystów Turning Point wiceprezydent USA podkreślił jednak, że bardzo dobrze ocenia obecny stan rzeczy, a irańscy negocjatorzy chcą zawarcia pokoju. Vance dodał, że rozejm jest utrzymywany. Wcześniej prezydent Donald Trump mówił, że w ciągu dwóch dni mogą zostać wznowione negocjacje pokojowe w Pakistanie. Ostatnie rozmowy zakończyły się fiaskiem. Wojda wybuchła po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Odpowiedzią były ataki rakietowe Teheranu na państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. To są aktualności jedynki. W nich jeszcze Niemcy nie kończy się fala strajków w Lufthansa. O północy powrócili do pracy piloci, ale swój protest podjął wtedy personel pokładowy. Stewardesy i stewardów wezwał do kolejnego strajku Związek Zawodowy UFO. Personel pokładowy walczy o dobre zapisy w nowym układzie zbiorowym pracy. Poprzedni strajk stewardesy i stewardzi przeprowadzili zaledwie w piątek. Związek zawodowy UFO szybko uznał, że jednodniowy protest z poprzedniego tygodnia nie dał żadnego efektu i wezwał swoich członków do ponownego pokazania stanowczości. To oznacza, że tak jak w ostatnich dniach, dziś i jutro setki lotów znów nie dojdą do skutku. Najmocniej fala protestu odczuwalna jest we Frankfurcie nad Menem i Monachium, bo głównie z tych portów operuje największa linia koncernu. Strajkują też jednak pracownicy spółki córki CityLine, co oznacza, że rozkład lotów jest okrojony także na pozostałych niemieckich lotniskach. Lufthansa, jak w każdym takim przypadku, stara się dzięki zastępczym załogom i maszynom innych linii zrealizować jak największą część lotów. W pierwszej kolejności ratowane są połączenia międzykontynentalne i najdłuższe w Europie. Loty wewnątrz Niemiec i do sąsiadów takich jak Polska odwoływane są natomiast gremialnie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego Radia. Pogoda. W nocy i w ciągu dnia słabe opady deszczu, a kiedy już wzejdzie słońce, głównie popada na wschodzie Polski. Na termometrach dziś od 12 do 16 stopni chłodniej, tylko na wybrzeżu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 Połączyła się z nami pani profesor Dorota Piątek, politolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor. Na Kiedy Pani słyszy o tym wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, no to oczywiście może być też taki odprysk tego, co wydarzyło się w ten weekend na Węgrzech, ale wracając do tych reali, realiów politycznych w naszym kraju i w polskim Sejmie, to Pani to interpretuje jako realną groźbę, realne ryzyko dla byłego ministra sprawiedliwości, czy kolejną polityczną burzę? To znaczy, ja bym nie chciała, żeby w ogóle tego rodzaju wnioski rozpatrywać w kategoriach, nie wiem, kary na przykład, czy zagrożenia czegoś takiego, a chciałabym, żebyśmy rozpatrywali tego rodzaju wnioski w kategoriach konsekwencji. To znaczy, zakładam, że wniosek będzie uargumentowany i to w takiej sytuacji stanowiło naturalną konsekwencję oceny działań ministra Ziobry za czasów, kiedy no, tym ministrem był i podejmował rozmaite, rozmaite decyzje. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pamiętamy, że wniosek był już składany w kwestii pana Ziobry i bardzo nieskutecznie, zakładam zatem, że ten aktualny wniosek będzie przygotowany merytorycznie dużo lepiej, natomiast czy on rzeczywiście przejdzie, czy nie, w sensie atmetycznej wielkości, on oczywiście znaczy w sensie atmetycznych tutaj wielkości, ten wniosek oczywiście przejmie, no bo koalicja ma niezbędną do temu przewagę, natomiast pytanie, jak on będzie skutecznie egzekwowany, to jest pytanie już powiedziałabym innej natury. Ja w ogóle mam wrażenie, że w odniesieniu do polityków w Polsce mamy do czynienia z ogromną bezkarnością i bez brakiem odpowiedzialności za rozmaite decyzje, za rozmaite działania. I mówię tutaj o całej klasie politycznej, a nie tylko konkretnych politykach, czyli innymi słowy instrumenty, które są zawarte w polskim ustawodawstwie w odniesieniu do polityków nie były skutecznie dotychczas stosowane. Bo ja zastanawiam się Pani Profesor, na ile to będzie sprawa, rzeczywiście gdyby doszło do, te, do przegłosowania mhm. tego wniosku, na ile to będzie sprawa bardziej dla prawników, a na ile bardziej sprawa polityczna, na ile to będzie kwestia właśnie prawna, a na ile, a na ile polityczna? Znaczy to będzie kwestia prawna i kwestia polityczna. Kwestia prawna no, będzie oczywiście interesowała przede wszystkim osoby, które mają kompetencje do oceny rozmaitych aspektów prawnych tej kwestii, co do tego też nie ma i nie będzie zgodności to, co się dzieje chociażby wokół no, systemu praworządności w Polsce sugeruje, że, że, że tutaj dokładnie będziemy mieli tyle ile dusza zabraknie. i w konsekwencji wejdziemy w obszar polityki, tak? Czyli mhm. w obszar tego wymiaru politycznego bo tak naprawdę rozmaite interpretacje e, działań są tak naprawdę motywowane politycznie, także i w odniesieniu do e, takich kwestii merytorycznie powiązanych z prawem, czyli innymi słowy. Także i osoby, które zajmują się swoistą egzegezą prawa, kierują się tak naprawdę nie swoją y, tylko i wyłącznie wiedzą czy doświadczeniem prawniczym, ale także y, kierują się tutaj względami politycznymi, co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Wiemy z doświadczenia, z historii, że Trybunał Stanu to była ta instytucja, która no, najrzadziej. W wolnej Polsce była uh -huh. uruchamiana. Teraz obserwujemy także, Pani Profesor, no, taką erozję i kryzys wielu instytucji uh -huh. państwowych, bardzo mocno usytuowanych i umocowanych w Konstytucji. Trybunał Stanu jest jedną z takich instytucji. Uh -huh. Czy ewentualny taki wniosek także nie będzie takim testem i sprawdzianem dla Trybunału Stanu? Uh -huh. Ale oczywiście, że będzie. Natomiast no i sama konstrukcja Trybunału Stanu, y, to jest konstrukcja, która jest umocowana politycznie, mhm. y, No nie zbieruje, żeby tutaj y, akurat ta instytucja była w stanie odzyskać y, czy, czy, czy przywrócić jakiś rodzaj zaufania y, wśród y, tak silnie spolaryzowanego społeczeństwa. Bo zwróćcie państwo uwagę, że jedną z konsekwencji właśnie polaryzacji, ogromnej polaryzacji jest także i swoista bezkarność. Y, to znaczy... Tych, których postrzegamy jako swoich, czy też tych, których postrzegamy jako związanych z tymi ugrupowaniami politycznymi, yy, yy, yy, które są nam bliskie, te osoby jesteśmy w stanie yy, tłumaczyć. To znaczy, yy, ta kontrola nie jest efektywna, dlatego że takim osobom więcej wybaczamy po prostu, tak? traktując to jako być może ich naganne zachowania, traktując jako rodzaj konieczności uwzględniającej, rozmaite rozmaite okoliczności. Także polaryzacja nie sprzyja, niestety, nie sprzyja niestety karaniu, czy też nie sprzyja egzekwowaniu pewnych norm czy oczekiwań, dlatego, że inaczej traktujemy ludzi w zależności od tego, czy postrzegamy ich jako no, związanymi bliżej z tymi opcjami politycznymi, do których nam jest blisko, czy też jako te osoby są postrzegane, które, które są no dalej od nas, tak? czy też reprezentują te inne obozy. Także to jest taka konsekwencja polaryzacji, o której no, rzadko się relatywnie mówi, to znaczy polaryzacja daje też rodzaj bezkarności politykom. A na ile m, m, m, u podstaw tego, że tak rzadko Trybunał Stanu jest wykorzystywany i, i na ile u podstaw tej bezkarności polityków, o której pani mówi, leży to, że mhm. y, no, zmieniają się te rządy y, właściwie, no i to też jest konsekwencją y, polaryzacji. No, mhm. Mówiąc w skrócie, PiS oddaje władzę y, Koalicji Obywatelskiej i, i odwrotnie. I żadna ze stron nie posunęła się dotychczas, mimo ostrzeżeń i gruźb wypowiadanych w debacie publicznej, do tego, żeby rzeczywiście przed obliczem sprawiedliwości, nawet przed Trybunałem Stanu, postawić swoich przeciwników politycznych, którym, którym te zarzuty stawiają w obawie o to, że ich może spotkać ten sam los? No więc jednym z takich tłumaczeń jest właśnie swoista taka, taka solidarność korporacyjna, która jak się okazuje może funkcjonować poza, ponad podziałami takimi stricte politycznymi, czyli innymi słowy trochę, trochę to tak jak wśród przedstawicieli różnych innych profesji. To znaczy, że w swoim dronie możemy krytykować działania tych, którzy do tego drona należą, natomiast zewnątrz będziemy jednak tutaj trzymać swoistą sztamę I no właśnie trochę na zasadzie też takiego przekonania, żeby nie uruchamiać tutaj mechanizmów rewanżyzmu, mhm. przechodzimy nad pewnymi sprawami do, na, do porządku dziennego. Także myślę, że, że na takim poziomie czysto powiedziałabym praktycznym czy pragmatycznym, to rzeczywiście Oczywiście możemy tutaj mówić o swoistym mechanizmie takiego solidaryzmu korporacyjnego, to znaczy, że, że, że, że mamy na względzie to, że dzisiaj my jesteśmy górą, jutro sytuacja może się odwrócić, po co w takim razie eskalować, po co w takim razie uruchamiać mechanizmy, których ofiarami możemy sami stać się za, za jakiś czas. Jest to mhm. oczywiście stanowisko, które nie jest godne pochwały, ale no prak praktycznie ono występuje myślę w różnych środowiskach i tutaj politycy którzy w końcu są też emanacją systemu społecznego, z którego wyrastają, nie są też od tego grzechu wolni. To jeszcze jeden temat Pani Profesor, jeśli Pani pozwoli, ze styku uh -huh. prawa i polityki. Słyszymy o tym, że prokurator, Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek rozpoczyna, a właściwie no nakazał rozpoczęcie takiego postępowania przeciwko osobom z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, uh -huh. którzy mieli mieć wpływ na decyzję głowy państwa o odebraniu bądź nie um, przysięgi ślubowania od wybranych um, sędziów nowych wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy jak Anna Adam jak to jest rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego uh -huh. o tym postępowaniu w sprawie wszystkich ludzi prezydenta, jak to roboczo nazwaliśmy tutaj w Polskim Radiu 24 uzasadnia. Uh -huh. Powodem, dla którego prokurator generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o wydaniu tego polecenia to właśnie te informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, ale nie tylko informacje, ale wypowiedzi współpracowników bezpośrednich prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego zatrudniony w kancelarii, więc to jest niewątpliwie materiał dowodowy wstępny, który prokurator podda ocenie. Na jakiej podstawie takie postępowanie mogłoby się toczyć i na jakiej podstawie ewentualne zarzuty tym osobom mogłyby być postawione i jakie to mogłoby mieć także pani profesor do politologa, teraz się zwrócę, Aha. polityczne konsekwencje? No za te dwa pierwsze pytania ja pani nie odpowiem, bo to są pytania, już o, które powinny być kierowane do osób, które się zdają na prawie, które, które są po prostu prawnikami. Tak? No, zakładam, że tutaj chodzi o ewentualnie jakieś postępowanie, które wyjaśniające w kwestii ewentualności popełnienia jakiegoś przestępstwa. No, zakładam, że jako przestępstwo zostanie, zostałaby potraktowana sprawa odmowy wykonania no, obowiązków, które są bezpośrednio zapisane, zapisane w Konstytucji ale to, jak mówię tutaj w kwestiach prawniczych nie mam zamiaru się wypowiadać. W kwestiach politycznych absolutnie niczego to nie zmieni w takim znaczeniu, że to, o czym też dzisiaj już wspominała pani redaktor, właściwie mamy do czynienia z erozją zaufania wobec wszystkich instytucji, w związku z tym nie ma instytucji, w tym także takiej jak chociażby Ministerstwo Sprawiedliwości, która by się cieszyła na tyle powszechnym zaufaniem, żeby nie interpretować działań przedstawicieli tej instytucji, znowu zgodnie z duchem wyznawanych przez komentatorów, jak jakichś tam y, y, poglądów czy przekonań, czyli innymi słowy ze strony Pałacu Prezydenckiego działania ministra Żurka zostaną potraktowane i zinterpretowane jako działania motywowane politycznie, y, jako element wojny y, z y, pałacem y, dużym, natomiast z punktu widzenia z kolei strony reprezentowanej przez ministra y, Żurka będzie to traktowane oczywiście nie jako y, wojna czy, czy jakiś akt wrogi politycznie, tylko no, będzie to motywowane y, właśnie o no, się do stosownych do stos do stosownych nie wiem zapisów prawnych, y, y, także w... W sensie, w sensie, powiedziałabym, faktycznym będziemy mieli do czynienia z kolejną odsłoną sporu, który no, przybiera coraz bardziej, e, powiedziałabym, niepokojące, e, niepokojące, e, znaczy przybiera postać coraz bardziej niepokojącą, w sensie nie tym, że akurat ten akt jest jakiś wyjątkowy, tylko w tym sensie, że, że mamy do czynienia no, właśnie z brakiem tutaj e, zaufania. Do do, do, do, intencji podejmowania rozmaitych działań. A czy w tym kontekście pani profesor dla politologa? komentatora, politologki, komentatorki. Nie jest ciekawe również to, jak przemożny wpływ otoczenie prezydenta ma na decyzje głowy państwa a i na ile też Karol Nawrocki jest samodzielny, suwerenny i niezawisły w podejmowaniu tych decyzji. Ja myślę, że trudno to oceniać, kiedy nie jest się insiderem, kiedy nie jest się osobą, która no, gdzieś tam funkcjonuje, ma kontakt codzienny z tymi ludźmi. Nasze oceny komentatorów, którzy nie są bezpośrednio przeciętnych y, użytkowników mediów. Natomiast y, ja nie znam osobiście Karola Nawrockiego, mogę wnioskować na temat jego osobowości na podstawie jego sposobu prezentacji. Y autoprezentacji w mediach, bo, bo przede wszystkim no, jakby kontakt z nim utrzymuję za pośrednictwem mediów, czyli mogę wnioskować na temat tego, jak się zachowuje, jak się wypowiada, jak działa. Mogę też oczywiście wnioskować na podstawie rozmaitych y, y, anonsów, czy. czy Takim mocnym zaangażowaniu w tę kampanię. Pamiętamy tę wizytę w Budapeszcie, ale posłuchajmy treści tego materiału, który pojawił się na oficjalnym profilu prezydenta na Facebooku. Włodzimierz Czarzasty, znany z komunistycznej przeszłości i rosyjskich kontaktów oraz najbardziej prorosyjski premier w historii Donald Tusk, kłamliwie atakują prezydenta Karola Nawrockiego. Nasz lider od lat jest zaangażowany w ograniczanie wpływów w Rosji. Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej burzył komunistyczne pomniki, a jako prezydent Polski wprost nazywa Putina zbrodniarzem. Z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w nie. Nie sypam. Natomiast jak wyglądają polityczne życiorysy Czarzastego i Tuska? Marszałek koalicji 13 grudnia wstąpił do komunistycznej partii na usługach Moskwy w 1983 roku, czyli tuż po stanie wojennym. Pozostał w niej do rozwiązania. Bronił mordującą Polaków sowiecką Armię Czerwoną. I Żołnierze wyzwalali również Polskę. A także do dziś nie wyjaśnił swoich podejrzanych rosyjskich powiązań. Natomiast obecny premier... Wielokrotnie spotykał się z samym Władimirem Putinem, pytając go m.in. o opinię na temat budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. To za jego rządów nasz kraj uzależniał się od rosyjskiego gazu, a on sam nazywany był przez rosyjskie media naszym człowiekiem w Warszawie. Powrotu do władzy Tuskowi życzył sam białoruski dyktator Łukaszenka. Opozycja tam nabieraje wies, przytom z przychodem Tuska. To silny polityk, ani tam grochną Stop kłamstwom układu rządzącego. Prawda się obroni. To był materiał zamieszczony na profilu facebookowym Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego. Z nami pani profesor Dorota Piątek, politolożka. Pani profesor, próba odwrócenia uwagi od tego rosyjskiego, kremlowskiego zaangażowania popieranego przez Karola Nawrockiego, Wiktora Orbona? To by trzeba po, znowu zapytać pewnie pana prezydenta. Tak, można tak interpretować jako próba odwrócenia uwagi od czegoś, co jak się okazało nie posłużyło. Niewierunkowo panu prezydentowi, bo, bo to zaangażowanie w popieranie e, Orbana zostało e, też nie do końca dobrze przyjęte przez e, zwolenników pana prezydenta. Natomiast, mówi no, pani, to jest komunikat generalnie przesłany do w swoich własnych wyborców komunikat, który dotyczy polityków, e, którzy są w polityce ponad 30 lat i myślę, że opinia publiczna ma wiedzę na temat aktywności pana marszałka Czarzostego i pana premiera Tuska. W związku z tym niczego nowego się nie dowiedziała. Natomiast to się no, wpisuje w to, o czym też wcześniej mówiłyśmy, mianowicie w ten mało koncyliacyjny, powiedziałabym, stosunek do swoich oponentów politycznych, bo tutaj mamy do czynienia z zresztą przegadanym, tak mówiąc, ze strony formalnej komunikatem, Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była znana. Dziękuję. Do również. Spokojna do dnia państwu Życzę. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Z nami połączony pan, pan Piotr Romanowicz, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, CEO rent Nieruchomości Romanowicz. Witamy, panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak ta ustawa, jeżeli zostanie przyjęta i podpisana przez prezydenta, może zmienić krajobraz najmu w naszym kraju, ale także krajobraz w wielu polskich miastach, które stały się atrakcjami turystycznymi, nie tylko dla odwiedzających ich rodaków, Polaków, ale także tych, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy? Zanim odpowiem na to pytanie, może troszeczkę szerszego kontekstu ponieważ tak jak pani redaktor zauważyła, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie krajem dla cudzoziemców i przypomnę tylko, że w minionym roku, jeśli chodzi o liczbę noclegów turystycznych w Polsce, Polska uplasowała się na drugim miejscu za Maltą w całej Europie, gdzie spośród 27 państw Unii Europejskiej z 24 nastąpiły wzrosty. Wskaźnik Polski to więcej noclegów o 7,2%. A w konkretnych liczbach to 104 milionów noclegów turystycznych. A jeśli do tego przyłożymy jeszcze sytuację na Bliskim Wschodzie i poczucie bezpieczeństwa, jakie mają w Polsce turyści zagraniczni, to tylko mogę zwiastować jeszcze większy napływ turystów w tym roku do Polski, ponieważ faktycznie Polska staje się atrakcyjna. Wracając do pytania pani redaktor, oczywiście w... Problem najmu krótkoterminowego nie jest tylko problemem polskim. Jest także problemem ogólnoeuropejskim. Stąd e, regulacje ze strony Unii Europejskiej i nie tylko Polska bryka się z tym problemem. Oczywiście u nas dotyczy to przede wszystkim kurortów nadmorskich, kurortów górskich oraz e, kurortów, e, może inaczej, dużych metropolii miejskich gdzie turyści licznie przebywają. Bez wątpienia taka regulacja, uważam, jest potrzebna i e, potrzebne jest ucywilizowanie najmu krótkoterminowego. Stąd mamy w tej chwili właśnie tą propozycję poselską ustawy. Natomiast te potrzeby e, są o tyle istotne, ponieważ ważne jest to, ażeby z jednej strony ograniczyć szarą strefę, która na pewno istnieje w tym zakresie, a jednocześnie, ażeby gminy miały możliwość monitorowania lokalnego rynku, przez to większe wpływy do budżetu. No i oczywiście z perspektywy Unii Europejskiej, żeby móc spojrzeć systemowo na problem, który istnieje w całej Europie, a przede wszystkim yy, nie tylko w Polsce, ale również w krajach głównie Europy Południowej, co widać po licznych protestach, czy to na Majorce, czy w Portugalii, ten problem tam jest już w o wiele większym e, stopniu widoczny i aktualny. Co do samej ustawy, no cóż, e, mamy w tej chwili, jesteśmy na etapie ustawy. Jak wiemy, m, przepisy powinny były wejść 20 maja tego roku, e, również w Polsce. Ja mam poważne obawy, czy ten termin dotrzymamy, ponieważ e, no, dzisiaj mamy pierwsze czytanie projektu posolskiego. Przypomnę tylko, że no, inne kraje poradziły sobie już z tym i mimo e, decyzji Parlamentu Europejskiego z 11 kwietnia e, 2024 roku gotowe są już Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Dania, Estonia, wiele innych krajów. E, Pozostaje pytanie w kontekście tej ustawy, w jakim kształcie ona ostatecznie wejdzie, mhm. bo to, że jesteśmy spóźnieni w tej chwili z tą ustawą, no to niestety nie jest dobra wiadomość, ponieważ to cały czas jest niepewność. Mhm. Niepewność na rynku, brak konkretów to wstrzymuje wiele decyzji potencjalnych inwestorów, bo do końca nie wiemy jak będzie ona wyglądała. Gdyby przyjąć, że ona zostanie przyjęta w tym kształcie, który zaproponowali autorzy tego poselskiego projektu z Partii Polska 2050, to co oznaczałoby to z jednej strony dla branży, a z drugiej strony dla tych, no, którzy cierpią z powodu rozpowszechnienia, upowszechnienia tej formy krótkoterminowego najmu i mówią o tym, że ta ustawa to jest koniec, nareszcie koniec tego wynajmu, który dla nich oznaczał gehenne i te trudności wynikające z trudnego sąsiedztwa, tych, którzy lokale w ich kamienicach, blokach wynajmują na doby? Doskonale rozumiem tych mieszkańców i uciążliwości, jakie mają na co dzień na skutek e, wynajmu krótkoterminowego i na pewno wymaga to e, uregulowania. Natomiast oglądając na projekt tej ustawy, no to uważam, że jest wiele jeszcze niejasności, wiele elementów niedoprecyzowanych, które potencjalnie mogą e, przynieść wiele problemów i niejasności. Na przykład? Już zaraz przejdę do konkretów. Jakby możemy znowu e, w tym pośpiechu wylać e, przysłowiowe dziecko z kąpielą. Przede wszystkim główna kwestia, to m, która mnie uderza, to bardzo duża uznaniowość wydawania zgód przez wspólnoty czy przez spółdzielnie. Nie mamy tutaj jasno określonych e, warunków, jakie musiały być spełnione. Dla przykładu w Hiszpanii, gdzie m, tego typu przepisy już funkcjonują, w wypadku wspólnoty jest jasno powiedziane, że musi być to trzy piąte głosów. U nas bardzo duża uznaniowość, bardzo duża otwartość. Nie mamy też niejasnych kryteriów, które pozwalałyby jednoznacznie z konkretnych powodów odmówić zgody na wynajem krótkoterminowy. Proszę pamiętać, że w projekcie przywoływane są eee, czy podnoszone możliwości kontroli ze strony Sanepidu, ze strony Straży Pożarnej. Natomiast tak naprawdę z drugiej strony ustawa nic nie mówi o szczegółowym rozporządzeniu czy innych przepisach, które miałyby te organy w odniesieniu do najmu krótkoterminowego. Takich przepisów na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, więc no, mi jest trudno sobie w tej chwili w praktyce wyobrazić, jak to miałoby funkcjonować. Kolejna rzecz to... Jest pewnego rodzaju nierównowaga w stosunku dla potencjalnych wynajmujących. I z drugiej strony, czy to gminy, czy to wspólnoty, uważam, że okres sześciu miesięcy na wydanie zgody lub odmowę to stanowczo to za dużo, bo dzisiaj rynek jest dynamiczny i inwestorzy mają swoje plany, chcą szybko reagować i działać. Natomiast w przypadku odmowy Wynajmujący ma tylko 6 tygodni, w ciągu sześciu tygodni na zaskarżenie takiej odnowy uwaga, w sądzie rejonowym. No i tu zaczyna się gehenna, ponieważ wiemy jak funkcjonuje polskie sądownictwo i jak długo teoretycznie miałby walczyć wynajmujący o swoje prawa, jeśli by stwierdził, że było to niezasadne. Kolejna rzecz, czy to udokumentowane powtarzające się naruszenia porządku lub bezpieczeństwa I teraz pozostaje pytania pytanie, e, w jaki sposób miało to by być egzekwowane i co to konkretnie miało być? W jakim czasie miały to by być u, czy udokumentowane powtarzające się naruszenia porządku lub bezpieczeństwa? Weźmy prostą sytuację. E, na przykład e, niezasadne zgłoszenie na policję no, w przypadku hałasu w lokalu. i Naruszenie ciszy po... nocnej, prawda? Na przykład. Tak, tak. Ale powiedzmy nie miało to miejsca, policja przyjeżdża i, i, i okazuje się, że nie do końca tak to wyglądało. I mamy trzy powtarzające się przypadki. W jakim czasie, w jaki sposób. Tu też widzę pewnego rodzaju brak do precyzowania. No i w końcu my też nie mamy tak naprawdę na dzień dzisiejszy szczegółowych regulacji wymagań. co do spełnienia wymagań budowlanych właśnie sanitarnych, przeciwpożarowych przez lokal przeznaczony na najem krótkoterminowy. To w kontekście do proponowanych ewentualnych kontroli straży czy sanepidu Jakby Rada Gminy ma posiadać też kompetencje do podjęcia uchwały określającej szczegółowe zasady najmu krótkoterminowego na terenie gminy. E, natomiast mogą być takie skrajne przypadki, gdzie Rada Gminy może wskazać, że nie wiem, wszystkie zabudowane lub planowane do zabudowy lokalami e, tereny gminy, które stanowią jej część, e, będą wyłączone z najmu krótkoterminowego. Jakby to cały czas... Balansujemy na e, takiej wąskiej krawędzi, mam na myśli ograniczanie Prawa własności, tak? bo ta ustawa. Hmm. No to jest też konstytucyjnie ogranicza. bardzo y, kontrowersyjne, prawda? No to prawo Właśnie. własności to jest to jedno z głównych praw konstytucyjnych każdego obywatela. A jak to gdzie indziej wykorzystano? Dlaczego nie możemy skorzystać na doświadczeniu Właśnie. tych krajów, o których pan wspomniał już w naszej rozmowie, które mają za sobą y, i te dyskusje, i, i pewnie problemy w znacznie większej skali y, y, niż te, z którymi my tutaj w Polsce mamy do czynienia? Już mówię. Tak się składa, że jeszcze wracając, czy zaczynając od naszego rynku, ja ponad 30 lat śledzę rozwój, ponieważ sprzedaję nieruchomości właśnie nad Polskim Morzem, od Świnoujścia aż po Kołobrzeg i doskonale widzę, jak rozwija się rynek nadmorski. Halo? Słyszymy się? Tak, teraz słyszymy się. I jak ten e, problem narasta. Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, to oczywiście... E, Prosty przykład, Francja chociażby. Tak, Marsylia w tej chwili zmieniła, skróciła limit wynajmu głównego miejsca zamieszkania do 90 dni rocznie. To jest to, co mamy w tym projekcie dokładnie. Taki sam zapis mhm. dla osoby, dla której stanowi to główne miejsce zamieszkania. Ale wprowadzono też zasadę kompensacji w Marsylii, gdzie jeśli lokal znika z rynku długoterminowego inny musi go zastąpić. Tak? Efektem tego rozwiązania akurat tam jest to, że liczba wniosków o przekształcenie mieszkań w apartamenty turystyczne faktycznie spada. W Barcelonie, no wiemy, koniec nowych licencji. Barcelona e, zapowiedziała wygaszanie licencji do listopada 2028 roku. Ja uważam, że to politycznie bardzo odważny ruch. Natomiast już teraz są sygnały, uwaga, że kapitał znajduje inne rozwiązania i formy tak, ażeby e, jakby inaczej w innej formule oferować m, apartamenty do wynajmu jako co dla studentów i to też już ma miejsce. Natomiast na pewno Barcelona jest takim punktem zapalnym, podobnie jak już też Majorka mhm. e, i, i cała Hiszpania Południowa, bo faktycznie to jest duży problem, gdzie mieszkańcy są praktycznie wypychani. No, pamiętamy w zeszłym roku te zmian. protesty, prawda? W Barcelonie i, tak. i te dyskusje, którą toczyliśmy nad tym zjawiskiem overturizmu, który się przetacza przez południe Europy. To może być również polskie doświadczenie wkrótce? Zdecydowanie. Ja uważam, że to już jest, to już ma miejsce, natomiast jeszcze nie wszyscy to dostrzegamy. Ten problem już e, zaczyna u nas istnieć. Kontynuując jeszcze ten wątek, tak, tak. Podam przykład z Florencji, gdzie Florencja w historycznym centrum całkowicie zakazała na przykład wynajmu apartamentów wakacyjnych. I co więcej, Trybunał Konstytucyjny potwierdził we Włoszech legalność takiej regulacji, gdzie celem jest, cel jest nadrzędny, zrównoważona turystyka. Przykładem też jest taki hotspot numer jeden w Niemczech, czyli Sylt, gdzie na Sylcie już od dawna, mam na myśli 2-3 lata, są prowadzone kontrole nadzorów budowlanych, które sprawdzają, czy mm, lokale, na przykład mieszkalne, funkcjonują faktycznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, czy są wynajmowane jako najem, e, na najem krótkoterminowy. Konsekwencje, bardzo wysokie kary sięgające kilku tysięcy euro. Więc jak widać, tych pomysłów jest wiele, natomiast ja uważam, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, zarówno dla wszystkich krajów europejskich, jak i w tym dla Polski, ponieważ każdy rynek nieruchomości y, jest pewnego rodzaju rynkiem lokalnym w tym wypadku. Ma swoją specyfikę. Jest różna, dokładnie, ma swoją specyfikę. I tutaj naprawdę trzeba bardzo umiejętnie dopasować narzędzia, Ekspert Komitetu do Spraw Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, CEO RENT Nieruchomości Romanowicz. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24 pan dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. A to znaczy, że będziemy przyglądać się z uwagą temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej i, i wszędzie tam, gdzie odczuwane są skutki tej wojny, która trwa między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo to, co obserwujemy teraz, to jedynie zawieszenie broni. Czy strona amerykańska i irańska wrócą w tym tygodniu do stołu rokowań, panie doktorze, bo wzywa do tego Pakistan, namawia ich do tego także prezydent Francji Emmanuel Macron. Na pewno nie jest tak, że nie ma zupełnie żadnej szansy. Póki co rozejm jest kruchy i wiemy, że pierwsze spotkanie nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć konfliktu Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Także to, to akurat i tego chyba należało się spodziewać. Natomiast szanse na to, że Pakistan i inni mediatorzy, którzy są zaangażowani w tę mediację jednak no, spróbują przynajmniej skłonić te strony do, do, do ponownego spotkania. Myślę, że jakaś jest. Tu trudno oczywiście wyrokować, bo wiemy, że równolegle Amerykanie y, cały czas stosują presję bardzo dużą na Iran, co z kolei nie podoba się Irańczykom, no bo chcieli, nie chcieliby negocjować z pozycji y, takiej no, przy, przymuszonego troszeczkę aktora. Ale, y, ale jednak y, z drugiej strony jednak Stany Zjednoczone też są zmęczone tą wojną. Podejm podejmowany jest duży wysiłek, żeby tę wojnę y, jakoś zakończyć albo przynajmniej zamrozić y, y, spór irańsko-amerykański, więc, więc no jakie szanse myślę, że są, żeby się jednak spotkali. Twarzą tej pierwszej rundy rokowań był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dave Vance, który jak wiemy opuścił Islamabad pokazując ten gest, że, że te rozmowy zakończyły się fiaskiem przynajmniej na tym etapie, ale teraz w rozmowie z Fox News mówi o tym, że te negocjacje z Iranem przyniosły jednak pewien postęp, a piłka jest obecnie po stronie Iranu. Co możemy mieć na myśli i na jakie gesty słowa i decyzje ze strony Teheranu mogą w tej chwili liczyć Amerykanie? No i w, w, jakie te decyzje mogą zapaść? Na jakie decyzje poważne są gotowi przedstawiciele reżimu Ayatollahów? No sam fakt, że jednak delegacje na dosyć wysokim szczeblu spotkały się bezpośrednio w Pakistanie, to, to, to, była, to, to jest pewne nowum w tych, w, tych, w tych relacjach, w, tych, w, tym, w tym konflikcie, który, który, który strony próbują rozwiązać albo przynajmniej załagodzić. Zresztą podczas tego, kiedy to spotkanie jeszcze no, trwało, tak, no, to było kilku, kilkunastogodzinne tak naprawdę negocjacje, różne informacje do nas też optymistyczne, tak, że jest szansa na to, że, że Iran niektóre warunki amerykańskie zaakceptuje. No ostatecznie wiemy, że. Yy rozmowy zakończyły się fiaskiem, co oznacza i wiemy też już z różnych doniesień, że prawdopodobnie rozeszło się przede wszystkim o irański program nuklearny, o to, że Iran nie chce się zobowiązać do tego długofalowo, że zaprzestanie wzbogacania uranu i że na przykład nie chce się pozbyć dotychczasowych zapasów, prawda? To jest taka jedna z głównych tutaj kości niezgody. No ale tych, tych rzeczy, które ich różnią, było więcej. No była kwestia Nowy, now, now, nowego zorganizowania y, tran tranzytu przez Ormus. Co akurat jest kontrowersyjne, bo Iran oczekuje rozwiązania, czyli chce pobierać opłaty, tak, yy, i chce mieć wpływ na to, kto i na jakich zasadach yy, korzystać z Ormuz, To akurat yy, nie jest zgodne z prawem międzynarodowym, w związku z czym wydaje mi się, że na dłuższą metę Iran nie będzie w stanie. Jeśli, jeśli Iran jednocześnie mówi, a mówi, że yy, nie będzie negocjował pod presją, tylko w ramach yy, prawa międzynarodowego, takie głosy też padały bezpośrednio z, od przedstawicieli Iranu, no to, no to z tego yy, wcześniej czy później będzie musiał zrezygnować. Czyli być może można uznać, że traktuje cieśniny Ormus nie, nie jako pewnego rodzaju lewar, ale nie jako coś, przy czym będzie mógł wytrwać dłużej, jeśli faktycznie będzie chciał coś ugrać. Więc tutaj myślę, że jest duża przestrzeń do e, takiej powiedzmy spuszczenia z, z tych maksymalistycznych żądań. Natomiast no, z drugiej strony pamię no, jest jeszcze oczywiście wsparcie dla organizacji typu Hezbollah mm. i, i tak dalej. No tutaj wiemy, że to jest bardzo poważny problem. Iran e, oczekuje tego, że e, obejmie też front libański, zresztą to jest bardzo ciekawy temat, bo w tej chwili e, no, ma, ma, się też, ma, ma być też zorganizowane spotkanie izraelsko-libańskie w tej Bez sprawie. Bez precedensu. Za tak nie całe dwie godziny w Waszyngtonie Dokładnie. ambasadorowie się tam spotkają e, Izraela i Libanu. Tak jest, więc tutaj tutaj na tym froncie się bardzo dużo dzieje i tak jak pani powiedziała, to jest, to jest od ponad 30 lat chyba pierwsze takie spotkanie, więc, więc tu jest szansa na to, że, że, że ten ta historia konfliktu w Libanie, czyli, czy konfliktu Hezbollah, Izrael, w ogóle będzie się toczyła nieco inną drogą. No i oczywiście Iranowi zależy na sankcjach, czyli na, tak naprawdę na, na ograniczaniu, czy schodzeniu z sankcji i odblokowaniu jego aktywów, więc jest bardzo dużo takich obszarów, poza tym programem nuklearnym, które, które są kością niezgody, czy kośćmi niezgody między Stanami. Stany też będą musiały z czegoś z czasem schodzić, ale wydaje się, że no, no Iran też będą momencie musi z niektórych z tych swoich maksymalistycznych żądań zrezygnować. Myślę, że Amerykanie nie zaakceptują docelowo żadnej umowy, która nie uwzględni irańskiego programu nuklearnego i jego ograniczenia w jakiś sposób. No i oczywiście nie sądzę też, żeby Iranowi udało się na dłuższą metę utrzymać, powiedzmy, to, to takie dosyć nietypowe podejście do kontroli ciśniny Ormus. Panie doktorze, a na ile pana zdaniem uzasadniony jest taki postulat, o którym Czytami, który został no, niejako przedstawiony przez jeden z katarskich think tanków, Rada Bliskiego Wschodu do Spraw Globalnych, że państwa zatoki, państwa arabskie także powinny być stroną w tych negocjacjach z Iranem. I jako argument jest tutaj podawana kwota 120 miliardów dolarów strat ekonomicznych, które te kraje, kraje zatoki perskiej miały ponieść w związku i w czasie trwania tej wojny. Oprócz tego jeszcze dana o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait i Bahrain zużyły w tym czasie, w czasie tej wojny ponad 75% swoich zapasów pocisków przechwytujących Patriot. No tak, kraje, kraje, o których mowa, te przede wszystkim Emiraty, Katar, Kuwejt, Bahrajn, w mniejszym stopniu Arabia Saudyjska padły ofiarą, tak, odwetowych ataków Iranu, nie dlatego, że same zaatakowały Iran, tylko dlatego, że Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, więc Iran się odwinął powiedzmy wobec, czy w kierunku tych krajów, gdzie, gdzie znajdują się bazy amerykańskie. W związku z się rzeczy, one są ofiarą tej wojny, ofiarami i, i ich oczekiwanie, że że będą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu jakiejś nowej architektury bezpieczeństwa no, w ich najbliższym sąsiedztwie, jest nie tylko uzasadnione, ale wręcz trudno by sobie wyobrazić, żeby one nie, nie miały takich dożyć. Więc, więc generalnie na jakimś etapie, jeśli faktycznie ten proces, nazwijmy to, pokojowy już teraz będzie się jednak toczył z bólem, ale jednak do przodu, no to te kraje muszą wzi wziąć w nim aktywny udział ponieważ chodzi też o ich bezpieczeństwo, o przede wszystkim o, o gwarancję bezpieczeństwa dla takich krajów, właśnie choćby jak Emiraty. No tutaj Stany Zjednoczone miały. No właśnie za... ten sojusz miał zabezpieczać ze Stanami Zjednoczonymi tak. te kraje przed takim scenariuszem, którego realizację, realizacją mamy teraz do czynienia. No i nie zabezpieczył, prawda? No. W związku z czym to jest w gruncie rzeczy. jak będą chciały, chciały dążąc do zadbania o własne bezpieczeństwo, właśnie bardziej się zwracać w kierunku innych dostawców, i nie wyda, nie, nie, nie, jakby nie widzę powodu, dlaczego Chiny nie miały być tutaj także e, atrakcyjnym partnerem. No to także... tutaj to już w ogóle byłaby mhm. strategiczna porażka Stanów Zjednoczonych. E, oczywiście, to nie oznaczać musi od razu, że e, każdy rodzaj sprzętu e, będzie, że tak powiem, na stole. E, ale, e, ale spodziewam się, że jednak delikatnie Chiny zacząć na, na, na ten rynek będą wchodzić. E, a długofalowo, jeśli rzeczywiście Stany Zjednoczone nie odwrócą, tego trendu, który w tej chwili jest bardzo dla nich niekorzystny yy, na Bliskim Wschodzie, no to rzeczywiście długofalowo będziemy widzieli coraz więcej Chin, że tak powiem. Chociaż Chiny tak tam są, ale, ale na innych płaszczyznach. Natomiast w tej płaszczyźnie właśnie wojskowej również możemy się spodziewać coraz więcej tej obecności chińskiego sprzętu wojskowego. Nie tyl, no i nie tylko chińskiego. Wracając jeszcze do tego zaangażowania państw arabskich w ten proces pokojowy, to też trudno jest nam sobie pewnie wyobrazić, panie doktorze, że no jakiekolwiek będą te postanowienia i jakiekolwiek będą warunki te, tego pokoju albo tego rozejmu już pełnowymiarowego, no to nie da się ich dotrzymać bez zaangażowania chociażby infrastruktury, którą dysponują te państwa. Znaczy one są naturalne, znaczy w ogóle kwestia i mm, rzeczywiście wejścia w życie i utrzymania rozwiązań, jeśli zostaną, a kiedyś będą musiały być wynegocjowane, to, to bez nich oczywiście się nie obędzie. One To jest kwestia w ogóle zabezpieczenia Zatoki Perskiej, tak, tego szlaku handlowego, to jest kwestia tych baz amerykańskich i tak dalej, tak dalej. To jest kwestia, no nagle się okazało, że świat się dowiedział powiedzmy poza specjalistami, że, że te kraje to nie tylko ropa i gaz, ale także nawozy, prawda, aluminium i szereg innych produktów, które są także istotne z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa żywnościowego, jak i z punktu widzenia produkcji elektroniki, prawda? Więc tutaj region ten w ogóle i te kraje tak naprawdę przy okazji, no, takim efektem ubocznym jest, jest pokazanie światu, jak ważny jest ten obszar, Więc on, a, a ponieważ przywódcy tych krajów zdają sobie sprawę z tego, jak, jak, jaką rolę odgrywają i nie będą na pewno powstrzymywać się przed wykorzystywaniem tej swojej pozycji, i z drugiej strony wykorzystywaniem tego faktu właśnie, że ten amerykański parasol bezpieczeństwa okazał się nie do końca skuteczny, więc będą próbować ugrywać jeszcze jak najwięcej. Amerykanie z kolei chcąc utrzymać ich przy sobie, myślę, że będą skłonni do tego, żeby dużo im dać. Mm. Najpoważniejszym asem w rękawie Teheranu jest w tej chwili blokada cieśniny Ormus, w ogóle cieśnina Ormus. Mówił o tym także J.D. Vance w niedzielę opuszczając Islamabad, że właśnie kwestia programu nuklearnego i na Ormus. Ormus. To są te dwa punkty, które nie pozwoliły dalej, właściwie nie pozwoliły kontynuować tych rozmów weekendowych, pokojowych. Turcja mówi o tym dzisiaj ustami szefa swojego MSZ-u, że jest brany pod uwagę taki scenariusz sił międzynarodowych, które po zakończeniu tej wojny miałyby kontrolować to, co dzieje się w cieśninie Ormus. cieśninie Ormus, która no, stała się symbolem tych negatywnych skutków dla światowej gospodarki tego, co wydarzyło się ostatnio na Bliskim Wschodzie. Taki scenariusz sił międzynarodowych Pana zdaniem jest możliwe do realizacji? Wydaje się, że tak, ale nie jako, y, jako taki y, instrument wymuszenia y, na zasadzie, że kilka kara już się dogada i, i wyśle tam swoje y, regularne, y, czy wyśle floty, tylko raczej na podstawie wcześniejszego porozumienia i być może mandatu ONZ. To, bie, mimo tego, jak ONZ jest y, atakowany przez zwłaszcza Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach, wciąż jest to, jest to, jest to ten najsilniejszy potencjał potencjalnie mandat, który mógłby mhm. wyposażyć właśnie w tego typu no, jest jeszcze krajów. panie doktorze rada pokoju no już o niej chyba zapomnieliśmy jakoś ostatnio. Rzeczywiście mało się o niej mówi, ponieważ jej od, od początku jej istnienie było dosyć dyskusyjne, a w kontekście wojny, która wybuchła z Iranem, no to w zasadzie zupełnie zeszła na dalszy plan, tak jak, tak jak i w ogóle kwestia gazy i, i zachodniego brzegu. Natomiast wracając do tego wątku, tak, wydaje mi się, ale to z mandatem ONZ-u jest, jest możliwe i to jest często, i to jest taka sytuacja, która nie byłaby kontrowersyjna, ponieważ jeśli mamy obszar w którym toczy się konflikt i wychodzenie z konfliktu często się wiąże z tym, żeby rozlokować jakieś siły, no nawet monitorujące powiedzmy realizację postanowień, już nawet nie tylko rozejmu, ale nawet powiedzmy jakiegoś rozwiązania pokojowego, no to nie od razu, niekiedy, niekiedy kiedy, no kiedy strony nie ufają sobie i to, to, to, to takie monitorujące bardziej, bym powiedział, siły na jakiś czas mogą być rozlokowane. Natomiast to, co jest istotne, to to, że... Tak jak powiedziałem, Iran próbuje wykorzystywać i będzie próbował wykorzystywać tę kartę do, na, na, tak długo, jak długo się da, ponieważ jest to, jak się okazuje, najmocniejsza karta, jaką Iran może wykorzystywać, ale nie sądzę, żeby Irańczycy z tego nie byli w stanie zejść momencie, kiedy ugrają coś na innych płaszczyznach. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest to też dyskusyjne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No, też wiemy, że żyjemy w czasach, kiedy prawo międzynarodowe no, nie jest specjalnie szanowane także przez Stany Zjednoczone, ale jednak te kraje, jak Iran, no, sam chce się posiłkować normami prawa międzynarodowego, to sam będzie musiał je przestrzegać, a nie jest możliwe wdrożenie jego rozwiązań i poszanowanie prawa morza. Panie doktorze, to co się wydarzy dzisiaj w Waszyngtonie, o czym już wspomnieliśmy, spotkanie ambasadorów Izraela i Libanu w Stanach Zjednoczonych, przejdzie do historii jedynie przez sam fakt, że do tego spotkania doszło, czy tam rzeczywiście mogą zapaść jakieś ważne decyzje, ważne dla zakończenia tego pobocznego, ale bardzo ważnego wątku w tej wojnie na Bliskim Wschodzie, czyli operacji Izraela w Libanie? Wydaje mi się, że to rozpocznie pewien proces. Tutaj rzeczywiście po stronie i rządu libańskiego, to przede wszystkim, czy władz libański, no mamy przede wszystkim prezydenta Josefa Una i jego społeczeństwa. No i z drugiej strony po stronie Izraela wydaje się, że też jest wola do tego, żeby relacje z Libanem w ogóle uregulować. Więc to jest zapoczątkowanie jakiegoś procesu, na którego jest wola co do którego mamy wolę po, przynajmniej częściowo po obydwu stronach. I to jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że więc to, to, to jest, ja bym powiedział raczej o rozpoczęciu pewnego procesu. Natomiast on musi doprowadzić do konkretnych rozwiązań. Tutaj przede wszystkim należy wzmocnić armię libańską. jakiejś koordynacji działań z Izraelem. E, pytanie jakiej oczywiście, i czy, czy zbrojnej, czy bardziej na zasadzie dajcie nam działać. E, natomiast wydaje się, że ten proces już się uruchomił właśnie takiego do, do, takiej drogi do, do, do sytuacji, kiedy w Hezbollah. E, przyszłości, bo to nie jest y, na teraz, ale stanie, y, może przestać być organizacją zbrojną i stać się, stać się po prostu zwyczajną organizacją polityczną, zwyczajną partią polityczną. Tutaj Wiele, wielu aktorów jest, więc no jest, jest, jest to realny scenariusz, bardzo trudny do realizacji, ponieważ w Hezbollah y, dobrowolnie no, tak sam z siebie broni nie, nie chce złożyć, pomimo tych wszystkich nacisków, y, który, którym jest poddawany. I'm you.